Dobry, zaczniemy ten podcast od cytatu pewnego człowieka, któremu czasem zdarzy się powiedzieć coś mądrego. Cofnijmy się w czasie prawie o rok i posłuchajmy chwilę co też takiego miał nam on wtedy do powiedzenia. means the speed force. Your past, your present, your future, all of once. So you need to focus on where you want to go. So think about. It. To jest w ogóle wyjątkowy serial pod tym kątem, bo ja na tym etapie raczej nie rezygnuję z seriali. No, przetrwałem z nim ponad 3 sezony i w połowie tego sezonu powiedziałem pas do śnie. Ludzie, no Ile można życia marnować na taką kupę? Ten serial to jest po prostu katastrofa. I ja do tego serialu już nie wrócę. W połowie czwartego sezonu powiedziałem mu dość. Dziękuję bardzo. Niemiło było. Ponad trzy zmarnowane lata. Ten serial nie ma chyba ani jednej dobrej opinii...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 Bardzo cieszę się, że już w zasadzie uwolniłem się, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku od Arrow i od Legends of Tomorrow, bo po prostu w zestawieniu z tymi serialami, które omawiam dzisiaj, to jest taka kupa, to jest tak złe. Ja w poprzednim podcaście mówiłem, że już nigdy nie wrócę do tych seriali, ale przyznam wam się, że przed chwilą, gdy odznaczałem ostatnio obejrzane odcinki w swoim kalendarzu i tak zobaczyłem, że kurczę, no w najbliższym czasie ja w zasadzie nie mam planów. Możliwe, że jeszcze mój kalendarz nie został uaktualniony, no ale w czerwcu to ja prawie nie mam seriali na razie według tego. I tak się zastanawiałem, a może się cofnę i ten Arrow jednak pyknę i, i ten Legends of Tomorrow nie, nie, nie, nie, nie i cholera nie, jak kiedyś powiem w podcastie, że, że jednak oglądam piąty sezon, to po prostu nie wiem, to możecie pisać publicznie, że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 Możecie mnie kojarzyć jako gębo cholewa, a dzisiaj opowiem wam o moich wrażeniach na temat wszystkich seriali wchodzących w tak zwane Arrowverse, czyli serialowe uniwersum DC od telewizji CW, jakie były emitowane w kończącym się właśnie sezonie 2016-2017 i które w większości zakończyły się w mijającym właśnie tygodniu. Ale zanim do tego przejdę, to krótko chciałbym wyjaśnić, dlaczego ja znów zacząłem oglądać te seriale. Mi z tymi serialami mimo wszystko było bardzo trudno się rozstać. To jest trochę dziwna sytuacja, no bo nie mam problemu z rozstaniem się z serialami po jednym, dwóch, trzech odcinkach, nawet po połowie sezonu. Ale jeśli już poświęciłem na nie trochę więcej czasu, to jakoś tak zawsze yy, głupio, dziwnie i, i trochę mi smutno odhaczając e, dany serial e, na liście moich e, produkcji, które oglądam. No i pomimo tego, że ja naprawdę rok temu strasznie się męczyłem e, przy Arrow i strasznie się męczyłem przy Legends of Tomorrow, a Supergirl w zasadzie prawie, że nie tknąłem, to, to mimo wszystko, jakkolwiek durnie by to nie brzmiało, to wcale nie była łatwa decyzja. <laughs> Jednak no, w momencie, gdy już e, odhaczyłem te seriale, teoretycznie zapomniałem o nich, to, no to było łatwo, to było lżej, to nagle tak się zrobiło lekko, wow, człowiek wreszcie tak jakby rzucił nauk, tak jakby rozstał się z czymś, co tak naprawdę mu ciążyło, co zabierało mu czas i, i, i co nie sprawiało mu przyjemności. No, to, to w ogóle jakaś dziwna forma masochizmu. No i to, jak już porównałem do nałogu, to trochę też tak jak nauk działa, bo jeśli nie paliliście nigdy, to z fajkami tak jest, że fajki mogą... Są zdajecie sobie sprawę, jakie, to, jakie one są złe. Zdajecie sobie sprawę, jak źle się przez nie czujecie. Bardzo, bardzo chcecie je rzucić, ale w momencie, gdy zaczynacie je rzucać, to do głowy przychodzą same miłe wspomnienia. To, to tak wtedy działa. Nagle przypominasz sobie, wiesz, letni dzień, gdy leżałeś sobie nad jeziorkiem na trawce, gdy słonko grzało, nie było żadnych zmartwień i, i nie myślisz o tym, że ten dzień sam w sobie był rewelacyjny, tylko myślisz o tym, jak wtedy było fajnie sobie na tym świeżym powietrzu zajarać tego ślubu, Jak, jakie to było cudowne uczucie, nie? Jeśli ktoś palił i rzucał palenie, to wie pewnie, o czym w tym momencie mówię. Z tymi serialami może tak nie miałem, bo, bo tak jak mówię, ja o nich całkowicie zapomniałem, ale gdy teraz o nich sobie myślę, o tych minionych latach, to też mi się przypominają różne sytuacje, w których ten serial mi towarzyszył. Na przykład pamiętam chyba najbardziej moment, gdy kupiliśmy mieszkanie, wprowadziliśmy się do niego, gdy przyjechała cała ekipa, to w sumie niespodziankę mi zrobili. Nie, nie, nie spodziewałem się, że nagle zwalą się znajomi z Hełmna i, i z innych miast na weekend i że my przez ten weekend odremontujemy całe to mieszkanie i będziemy wieczorami, wiecie, pili sobie piwko, grali w jakąś tam konsolę i, i że to będzie taki fajny weekend, w zasadzie jeden z ostatnich takich weekendów, jakie, jakie miałem z przyjaciółmi, a mi się on kojarzy mimo wszystko z tym, że ja wtedy spałem w korytarzu, bo ich było tak dużo, że nie było gdzie spać i sobie nadrabiałem Arrow, bo miałem odcinki z pierwszego sezonu zaległe, tam yy, już ze trzy czy cztery odcinki i w ogóle absurdalne skojarzenie, kapitalny weekend, a, a, a mi się on kojarzy z tym, że ja Arrow nadrabiałem, nie? męczyłem już wtedy dosyć ten serial. <laughs> no ale nieważne, dlaczego ostatecznie postanowiłem powrócić Do, do tych seriali. W pewnym momencie zimą, jeszcze chyba minionego roku, okazało się, że jeden z moich uczniów ogląda, ogląda wszystkie te cztery seriale, przy czym najbardziej jara się flaszem. I myśmy całkiem sporą ilość czasu przegadali tego dnia o tych serialach. Ja mu powiedziałem, że już z tego i z tego zrezygnowałem, że Flasha mam zamiar oglądać, ale mam gigantyczne zaległości, bo o tym za chwilę, Ja w tym albo w zasadzie już teraz, ja w tym roku narobiłem sobie trochę przez podcasty bardzo duże zaległości. Zimą po prostu byłem przerażony, byłem przekonany, że połowa seriali zostaje skreślona z mojej listy, bo w zasadzie zimą było tak, że ja od jesieni nie obejrzałem nic. Na przykład w tej chwili mam cały sezon, jakieś tam 23 odcinki Supernaturala do nadrobienia i mam zamiar to nadrobić. I pewnie za, za, za kilka tygodni opowiem wam e, o moich wrażeniach z tego, ale to nie jest jedyny serial, który ja mam tak bardzo zaległy. W tym roku bardzo mało rzeczy oglądałem na bieżąco, odcinek po odcinku, a bardzo dużo rzeczy oglądałem nadrabiając, Całymi wielkimi maratonami w momencie, gdy one się już kończyły albo nawet gdy już się skończyły, gdzie normalnie takie rzeczy ja wykreślam, a, a w tym roku nadrabiałem w ilościach hurtowych. No i właśnie miałem całego flasza z tego sezonu zaległego, a pozostałe seriale podkreślałem już rok temu. I my trochę pogadaliśmy. Ja sobie oczywiście zdawałem sprawę, że, że te seriale są złe i się bardzo cieszyłem, że z nich zrezygnowałem, ale tak mi się miło gadało, że tak stwierdziłem, że zostało nam jeszcze pół roku w tej szkole. I w sumie fajnie by było, gdybym ja nadrobił na bieżąco i byśmy sobie co tydzień na przerwach, wiecie, jak mam dyżur, oni gdzieś tam siedzą, rozmawiali o bieżących odcinkach tych seriali. No i jako, że wtedy miałem jakąś radę, czy jakieś zebranie i zostawałem w szkole, to sobie na szkolnym komputerze odpaliłem Netflixa, piąty sezon Arrow już był na Netflixie i zacząłem nadrabiać. I przerażające i zadziwiające było to, jak lekko mi się w to weszło i jak dobrze mi się to nadrabiało, bo ja miałem bardzo dużo odcinków do nadrobienia. W momencie, gdy ja wtedy z tym uczniem porozmawiałem, to było jakoś na etapie, nie wiem, może 10, może 12 odcinka bieżącego czterech seriali. Zanim ja to wszystko nadrobiłem, bo zajęło mi to ze dwa miesiące, no to już był tam 15 czy 16 odcinek, czyli załóżmy, że 15 z każdego serialu, no to 4 razy 15 daje nam 60. Ja miałem jakieś 10 odcinków Arrow z zeszłego sezonu zaległych i jakieś 10 odcinków Legends of Tomorrow, może trochę mniej zaległych z zeszłego sezonu, no ale to daje nam około 70 czy 80 odcinków. Arrowverse, czegoś co przez ostatnie lata, gdy zostawiałem sobie dwa albo trzy odcinki zaległe, to było to drogą przez mękę. Obejrzenie trzech odcinków Arrow pod rząd to, to, to, była, to, to, to jakby po rozgrzanych węglach się czołgał gołą klatą i, i bez gaci. Zresztą to nieważne, czy w ubraniu, czy nie, tak samo boli. Ja o tym wspominałem przed rokiem właśnie w tych podcastach, że przy tamtych serialach robiąc sobie zaległości dostarczamy sobie naprawdę strasznych wrażeń, bo arrow łykane tak raz w tygodniu to jeszcze jakoś przelatywało, ale dwa, trzy odcinki to było źle. Flasha można było tak zrobić. Flash zawsze był takim serialem, że nawet jak przez jakieś tam wydarzenia sprawiłem, że Miałem trochę zaległości, to mogłem to hurtowo nadrobić. No a w tym roku obejrzałem około 80 odcinków tych seriali. Jechałem z tym tak, jak leciało to w telewizji, wykreślałem sobie każdy odcinek, czyli nie, nie zrobiłem tego tak, że obejrzałem całego Flasha, całe Arrow, całe Supergirl i całe Legends of Tomorrow, tylko naprzemiennie. W razie, gdyby tam były jakieś połączenia między tymi serialami, to wolałem to oglądać w taki sposób i po prostu byłem zdziwiony, jak lekko i jak przyjemnie mi się to oglądało nie wiem, czy to dlatego, że yy, że właśnie, no, jakoś tak oglądało się to bez presji, że, że to nie były już kolejne zmarnowane lata w mojej głowie i, i takie męczenie tych seriali, tylko tylko właśnie, że miałem powód, żeby to obejrzeć i sobie włączyłem i miałem ferie, na przykład zimowe i, i, i wiecie, jakoś sobie przez to przepłynąłem. <śmiech> bardzo mi się naprawdę miło w tym roku to oglądało i bardzo się cieszę, że wróciłem do tych seriali. Ja wiem, jak to durnie brzmi w porównaniu z tym, co wielokrotnie mówiłem o tych serialach. Tzn. akurat na łamach podcastu to może niewielokrotnie, ale prywatnie i gdzieś tam w internecie wielokrotnie wypowiadałem się bardzo, bardzo, bardzo źle. No ale trudno. Tak było. Nie będę kłamał. <głosy> Okej. Okay. I o każdym z sezonów chciałbym oczywiście kilka zdań powiedzieć. I zacznę od tych seriali, które podobały mi się najbardziej, ponieważ jest to niesamowicie zaskakujące, jak ułożyła się jakość tych seriali i jak one do mnie trafiły i jaka jest w ogóle kolejność tych seriali pod względem ich tego, co one prezentują. I to zaskakuje mnie na każdym kroku, bo już pierwsze miejsce, najlepszy według mnie serial z tego worka w tym sezonie to była Supergirl to było coś, co ja w ogóle rok temu skreśliłem całkowicie pierwszy odcinek jeszcze jakoś mi podszedł ale przestałem to oglądać po pierwszym odcinku z braku czasu natomiast potem wróciłem do jednego tylko odcinka, chyba to był 17 odcinek pierwszego sezonu, w którym był pierwszy crossover Supergirl i Flasha, wtedy jeszcze połączenie dwóch innych stacji telewizyjnych i ja nie dałem rady tego odcinka obejrzeć wyłączyłem go po 15 minutach nie byłem w stanie zdzierżyć tego serialu. No i Supergirl została rok temu skasowana przez CBS, ale sam serial nie, nie zginął, przetrwał. Serial zmienił stację, CW przejęło Supergirl i to jest chyba pierwszy raz w mojej takiej karierze człowieka oglądającego seriale, że ja zacząłem coś oglądać od drugiego sezonu. Nie wiedziałem, czy, czy będę mógł się w to wbić, nie wiedziałem, czy da się to oglądać od drugiego sezonu, ale założyłem, że skoro stacja się zmieniła, no to stacja zadba o to, by nowi widzowie nie musieli nadrabiać poprzedniej serii, szczególnie, że no, serial został tak jakby dołączony do większego uniwersum telewizyjnego, więc na pewno będzie wielu widzów, którzy będą chcieli ten serial oglądać, a niekoniecznie wracać do niego, niekoniecznie nadrabiać całe tam 20 parę odcinków i ja tak naprawdę obejrzałem ten pierwszy odcinek tylko i wyłącznie na próbę. Podchodziłem do niego po prostu jak do jeża. Raczej byłem przekonany, że się ją sparzę i że więcej do tego nie wrócę, ale chciałem zobaczyć dwie rzeczy. Czy ten serial da się oglądać, czy on się w jakiś sposób zmieni, oraz chciałem zobaczyć, jak wypadnie Superman w pierwszym odcinku, bo to było wiadome już od jakiegoś czasu, że Superman pojawi się w y, serialu Supergirl jako postać gościnna, ale na samym początku zagościł na, na nieco dłużej, a pojawił się również w dwóch odcinkach finałowych, także to był, powiedzmy, duży krok, bo przez jakiś czas na seriale od DC były nakładane jednak ograniczenia. Jeśli jakaś postać miała rozwinąć się w filmowym uniwersum, to raczej miała szlaban na uniwersum serialowe, albo została w nim uśmiercana, żeby głupi widz się nie pomylił. No oczywiście taki Flash nie mógł zostać uśmiercony, a przecież też pojawi się niebawem w filmowym uniwersum, a później dostanie swój własny film. No ale postacie mniejszego kalibru były w taki sposób kasowane, no a postać Supermana, postać kalibru największego, no to raczej zakładało się, że ktoś taki się nie pojawi, tak samo jak nigdy w, raczej w tych serialach nie pojawi się Batman i, i tak dalej, i tak dalej. A druga rzecz, dlaczego chciałem wejść w ten serial, to crossovery. Ja wiedziałem, że tutaj będą dość poważne crossovery, a od jakiegoś czasu te crossovery były robione na takiej zasadzie, że jednak trzeba było je obejrzeć w całości. Dlatego obawiałem się trochę, że Super Girl będzie trzeba oglądać i na szczęście już pierwszy odcinek utwierdził, znaczy nie utwierdził, bo ja byłem przekonany, że serial mi się nie spodoba, więc na przekór moim przekonaniom okazało się, że serial jak najbardziej do mnie trafia. Wydaje mi się, że klimat jest bardzo mocno różny od tego, co prezentował serial w poprzednim sezonie, ale mówię to na podstawie porównań z naprawdę niewielkim procentem pierwszego sezonu, który widziałem, ja oczywiście nie wykluczam, czy do tego pierwszego sezonu nie wrócę. I na przykład gdzieś tam kiedyś nie, nie powrócę też do tego, co mówię w tej chwili. Nie nawiążę do tego i, i nie rozwinę bardziej tej myśli, popartej już y, konkretnymi przykładami i doświadczeniami. Ale nie jest to dla mnie jakiś priorytet. No, mam wystarczająco dużo innych seriali do nadrobienia i do obejrzenia, także Super Supergirl może kiedyś zobaczymy. W tym sezonie zmienia się już nawet wygląd tego sezonu, no bo zmienia się kwadra główna Dio. E jest kilka roszad na szachownicy wśród tych postaci zmienia się szefostwo Katko i te wszystkie zmiany jak dla mnie są na duży plus ten serial ostatecznie jest nadal bardzo taki lekki ale do tego bardzo fajny, bardzo przyjemny, niezobowiązujący bez takich ciężkich dramatów no są jakieś tam e, dramaciki oczywiście ale one są na razie marginesem Bez takiego nolanowania, be, bez robienia z tego takiego, wiecie, mrocznego i, i, i ciężkiego, prawdziwego, życiowego, ciemna, czarna ulica i, i, i wielkie łotry mówiące e, w taki sposób, nie? Bez takich rzeczy? Oczywiście, są tutaj też odcinki strasznie słabe, ale jako całość yy, ten serial wypada najlżej i ogląda się najszybciej i ogląda się bez bólu. I nawet takie, wiecie, takie Problemy trochę dla nastolatek, jakieś tam miłostki, kary, jakiś tam cały rozwój postaci jej siostry, to nawet to mnie się oglądało całkiem fajnie i całkiem przyjemnie i naprawdę z jakimiś tam emocjami śledziłem to, jak te postacie, jakich prywatne problemy, jakich prywatne wątki się rozwijają. Co ciekawe, tak jak przypuszczałem, próg wejścia w ten serial w zasadzie nie istnieje. CW zdawało sobie sprawę, że widzowie ich seriali mogą chcieć wejść w Supergirl, a niekoniecznie oglądać ją wcześniej, niekoniecznie nadrabiać pierwszy sezon. Mogą chcieć wejść w Supergirl. W całym sezonie mamy dosłownie kilka mocniejszych nawiązań do jakichś wcześniejszych wydarzeń, ale to nadal nie jest nic takiego, w czym widz by się nie odnalazł. A jednocześnie zadbano też o drugą część widzów, która od lat ogląda seriale DC w CW, a niekoniecznie będzie chciała oglądać nawet tą nową Supergirl od CW. I dzięki temu te wszystkie crossovery póki co można oglądać z pominięciem tego serialu. Tak naprawdę były tutaj dwa crossovery. Jeden taki wielki jak zawsze, gigantyczny, czteroodcinkowy crossover o inwazji kosmitów na, na naszą ziemię. I tutaj faktycznie Flash, Arrow i Legendy Jutra. Te trzy seriale tworzyły w zasadzie jeden film. Tutaj nie było szans, żeby oglądać jeden z nich bez znajomości poprzedniego. To trzeba było obejrzeć odcinek po odcinku. I może sam ten crossover, wydarzenia z niego jakoś szalenie mocno nie wpływają na, na wydarzenia z kolejnych odcinków tych seriali, ale w tym crossoverze jest dużo takich motywów ważnych dla każdego z tych seriali, które się rozwijają. Dostajemy jakieś tam nowe informacje na ich temat, dlatego uważam, że ten crossover był absolutnie konieczny dla obejrzenia tych seriali. Dlatego jeśli ktoś ogląda tylko Flasha, dajmy na to, no to wydaje mi się, że to było problematyczne. Ponieważ nie mógł ograniczyć się tylko do odcinka z Flasha, a jednocześnie obejrzenie dwóch pozostałych bez znajomości yy, seriali no, dostarczało dużo, tak mi się wydaje, że sporo informacji nieczytelnych dla takiego widza. Natomiast Supergirl była w zasadzie całkowicie odcięta od tych crossoverów. To działało tak, że odcinek... Supergirl był zupełnie o czymś innym, puentował nam wydarzenia, do których prowadziły wcześniejsze odcinki, był takim jakby małym finałem, ważnym finałem aktualnych wydarzeń w tym serialu, ale samo powiązanie z crossoverem, samo powiązanie z tymi trzema kolejnymi serialami, polegało na tym, że po prostu na koniec mieliśmy dodatkową scenę, w której bohaterowie przenoszą się do jej świata i proszą ją o pomoc i zgarniają ją ze sobą, ale ta cała scena była powtórzona potem we flashu, więc ona była całkowicie zbędna, absolutnie nie trzeba było oglądać tego odcinka, żeby cokolwiek tutaj załapać, a nawet gdyby ona nie była powtórzona we Flashu, to i tak, no proszę was, to, to, to nie są żadne tak istotne wydarzenia, żeby tego nie zrozumieć, skoro nagle pojawia się Supergirl we Flashu, no to oczywiste, że ją zgarnęli do tego świata, nie? Drugi crossover e, dotyczył e, takiego wyjątkowego odcinka we Flashu, musicalowego odcinka i on był zrobiony dokładnie na tej samej zasadzie. E, może trochę bardziej to było rozwinięte, ponieważ mieliśmy przeciwnika odcinka w Supergirl, który na końcu coś robił i on się przenosił do świata Flasha i... Ten cały odcinek, który był we Flashu, tam Supergirl też oczywiście wystąpiła, dotyczył też tego jednego bohatera, ale gdybyśmy oglądali samego Flasha, bez tego odcinka z Supergirl, nic nie tracimy. Szczególnie, że tutaj znów ta kluczowa, najważniejsza scena zostaje powtórzona we Flashu. Okej, okay, skoro już tak sobie przeszedłem do tych crossoverów, to myślę, że możemy odłożyć na bok Supergirl. Dla mnie zaskoczenie bardzo duże tego sezonu i z przyjemnością będę oglądał trzeci sezon. Natomiast przejdźmy do drugiego serialu, który według mnie był bardzo dobry w tym sezonie. Drugi serial na liście. Zadziwiająco jest to drugie miejsce na liście. I to w zasadzie jest tak niewielka różnica z Supergirl, że równie dobrze mógłbym te dwa seriale dać na pierwszym miejscu. A mówię tutaj o Legends of Tomorrow. Serial, który przed rokiem zmiażdżyłem, zmiażdżyłem dużo bardziej niż Supergirl, bo przed rokiem Supergirl prawie nie znałem Skatowałem go, oplułem, wyzywałem serial, do którego rok temu podchodziłem dwa razy i nie dobrnąłem nawet do połowy W tym sezonie twórcy wreszcie pojęli jak powinno robić się ten serial Pierwszy duży plus to jest trochę poprzestawiana drużyna Tutaj znika na jakiś czas Rip, czyli główny szef cały, całych naszych legend, natomiast pojawia się Nate, bardzo fajna postać. Pojawia się też Amaya, która pochodzi z Justice Society of America, również Justice Society się nam pojawiają. Odchodzą natomiast dwie chyba najgorsze postacie z całego serialu, czyli Kendra i Carter, Hawk Girl i Hawkman. Jezu, jak dobrze, że oni odeszli z tego serialu, to naprawdę to już jest plus 100 do jakości. I dzięki temu też wszystkie wątki takie prywatne postaci, które tak naprawdę nie wybijają się jakoś szalenie w tym sezonie, tutaj inne rzeczy są na pierwszym miejscu, o czym za chwilę i te wszystkie jakieś wątki prywatne, wątki miłosne, one oczywiście dalej są, ale w tym przypadku dla odmiany grają, bo to co się działo rok temu między Kendrom a Carterem, a potem między Rayem Palmerem a Kendrom, no to to było tak nędzne, A w tym sezonie, nawet jeśli mamy wątki miłosne, to są one poprowadzone lekko, zabawnie, chociaż też z cięższymi klimatami w tle i też z dramatami w tle, ale tym razem jest to zrobione tak, że to gra. Jednak to, tak jak powiedziałem, nie to jest yy, sednem tego sezonu. Twórcy Legends of Tomorrow wreszcie zrozumieli, o czym powinien być ten serial. Po ciężkim, arcydurnym, ale absolutnie nie lekkim, a cholernie męczącym wątku przewodnim z pierwszego sezonu, wreszcie, no wreszcie zaczęto się bawić tym serialem. Wreszcie... Popuszczono wodę i zrobiono z tego jazdę bez trzymanki, jazdę po bandzie, a tym właśnie powinien być ten serial. Tym powinien być serial oparty na takim pomyśle. W skrócie, władcy czasu zostali unicestwieni, zostali zniszczeni i teraz nie ma kto kontrolować linii czasu, więc nasze legendy biorą to na klatę. Wyszukują aberracji czasowych i skaczą w dane miejsca, by zadbać o to, aby linia czasowa szła swoim torem. Przeciwko nim staje tak zwany Legend of Doom, złożony z zabitych lub wymazanych z linii czasowej przeciwników, takich odpadów z poprzednich sezonów Arrow i Flasha, którzy koniecznie chcą tę linię czasową zmienić i nadpisać na nowo. I to, to, to, to są postacie... <grym> Czasami niemalże jak z komedii, ale mnie się i tak dużo bardziej podobało takie pokazanie przeciwników niż to, co mieliśmy w poprzednim sezonie, a nawet oni wypadają nieraz lepiej niż w swoich oryginalnych rolach. No bo taki Damien Dark, który został zabity w czwartym sezonie Arrow, no to w Arrow był koszmarny. A tutaj wpisuje się w, w, w całość tego serialu. Oczywiście próżno szukać tutaj choć jednego mądrego dialogu. Ale po zamknięciu tego całego głównego wątku Twórcy poszli po prostu w dużo lżejsze klimaty. Nasi bohaterowie walczą z nazistami, ratują Einsteina, biorą udział w wojnie secesyjnej, ramię w ramię z Waszyngtonem pokonują armię zombie, wyzwalają czarnoskórych niewolników, walczą z Alem Capone, biją się z królem Arturem, w takiej bitwie rycerzy z ludźmi zmienionymi w zabójcze, bezmyślne maszyny sterowane umysłem. Galahad walczy ekskalibrem przerobionym na miecz świetlny. Przez przypadek zniechęcają Georgia Lucas do kręcenia filmów i muszą przywrócić światu Gwiezdne Wojny. Cofają się do II Wojny Światowej i razem z J.R.R. Tolkienem szukają włóczni przeznaczenia zdolnej do nadpisania linii czasowej na stałe. Walczą z dinozaurami, biorą udział w misji kosmicznej na Księżyc. Walczą ramię w ramię ze swoimi odpowiednikami z innych czasów przeciwko kilkudziesięciu odpowiednikom swojego Przeciwnika. No, ostatecznie psują czas tak bardzo, że trzeci sezon zapowiada się kolejną jazdą po bandzie. Jazdą bez trzymanki. I no, jeszcze raz to powtórzę. Tym powinien być ten serial od początku. Drogi widzu, wyłącz mózg i baw się. A my weźmiemy 10 najbardziej absurdalnych pomysłów i zmieszamy je ze sobą. Pytanie, czy można to oglądać z pominięciem pierwszej serii. No... Wydaje mi się, że ciężko. Dużo bohaterów rozwinęło się dzięki wydarzeniom z pierwszej serii i do tego jest, jest mnóstwo odwołań właśnie do tych, do tych wydarzeń. Niestety w przeciwieństwie do Supergirl, która miała mikroskopijny próg wejścia, Legends of Tomorrow mają dużo większy, a biorąc pod uwagę jakość pierwszego sezonu, to jest to ogromna wysokość i ciężka mozolna wspinaczka. <laughs> Raczej mimo wszystko ja nie polecam. Tak naprawdę bardzo dużo trzeba się namęczyć, by potem się odmóżczyć. A nie wiem, czy takie zwykłe, proste odmóżdżenie warte jest takiej męki. Wydaje mi się, że nie. Chociaż ja nie żałuję, że dokulałem się do tego etapu i trzeci sezon również będę oglądał z przyjemnością. Okej, okay, no to mamy dwa pierwsze miejsca za sobą i teraz zobaczmy co będzie na trzecim miejscu, a co wyląduje poza podium. I tutaj wydaje mi się, że znów niespodzianka, ponieważ na trzecim miejscu według mnie plasuje się Arrow. A to z tego już smutny wniosek, że Flash w tym sezonie był najsłabszy. Ja do Arrow trochę chciałem powrócić już jesienią tego roku, gdy na Kopernikonie Wysłuchałem takiej prelekcji z punktu widzenia takich komiksomaniaków o tym, co będziemy mieli w nadchodzących sezonach. Oni bardziej właśnie z punktu widzenia znawców komiksu punktowali takie, takie drobiazgi, jacy bohaterowie się pojawią, no bo tutaj mamy dość duże przetasowanie w drużynie i ja na przykład nie znam takich postaci jak Wild Dog, Mr. Terrific absolutnie nigdy się z nimi nie spotkałem, a to są bohaterowie komiksowi z DC. I takich rzeczy tutaj jest oczywiście dużo, dużo więcej. I to nie tylko w tym serialu, a w każdym serialu z DC Arrowverse. Są to rzeczy, których ja oczywiście nie wyłapię, a, no a są ludzie, którzy mają dużo, dużo, dużo, dużo dużo większą wiedzę na ten temat niż ja i oni mogą mnie jakoś zachęcić do, do, do, do tego i wiele rzeczy mi pokazać i właśnie tak było jesienią na Kopernikonie. Oni mnie trochę zachęcili, chociaż najbardziej zachęcili mnie tym, że w piątym sezonie będzie występował Dolf Landgren ja oczywiście bardzo lubię tego człowieka z racji tego w jakich latach się wychowałem i na jakich filmach się wychowałem i już wtedy myślałem czy jednak nie wrócić by do Arrow no i nie ukrywam że to był jeden z, z ważniejszych powodów dlaczego ja ten serial znów zacząłem oglądać chociaż po 12 odcinkach on pojawił się chyba tylko w dwóch krótkich scenach i w ogóle jego rola w tym serialu była mikroskopijna Ale tak czy siak był to jakiś jeden z punktów, który w, dla mnie, w moim przypadku dodawał plusik dla tego serialu. Chociaż akurat Dolph występował w retrospekcjach, a całe retrospekcje rozgrywały się w Rosji, gdzie Oliver trafił do Bratwy i mnie te retrospekcje jakoś szalenie mocno się nie podobały, chociaż ich... Finał już był ciekawszy i w tym momencie w zasadzie zakończyliśmy wątek retrospekcji. Dokulaliśmy się do końca, już nic nowego nam nie wyskoczy tutaj z kapelusza w szóstym sezonie. Przez te pięć sezonów przejechaliśmy tak naprawdę... 5 lat życia Olivera w Star City po powrocie jego i całe pięć lat życia jego na wyspie. znaczy na wyspie w cudzysłowie, bo on tam trafiał w różne dziwne miejsca w trakcie. Ale to mi się podoba. Dostaliśmy tak naprawdę dwa wątki pociągnięte od początku do końca i piąty sezon kończy się w retrospekcjach taką sceną, jaką zaczynał się sezon pierwszy. To jest akurat super. Oczywiście fajnie by było, gdyby Taka scena, scena z początku serialu była końcem serialu, gdyby te retrospekcje doprowadzone do tego momentu e, były finałem całego serialu, ale, ale trzeba brać jedną rzecz pod uwagę. To jest CW, czyli stacja, która ciśnie seriale, która doi seriale do granic możliwości, która nie skasuje serialu, dopóki ten ma jeszcze trzech odbiorców na krzyż. Wystarczy spojrzeć na Smallville, wystarczy spojrzeć na Supernatural, no i zapewne tak samo będzie z Arrow i pozostałymi serialami z Arrowverse. Także biorąc to pod uwagę, biorąc pod uwagę fakt, że ten serial będzie miał pewnie 10, 11, 15 sezonów, no to fajnie, że to jednak zakończyli, bo okej, okay, no to byłby fajny finał całego serialu, ale żeby to był finał całego serialu, znaczy tej części z przeszłości tego serialu, to musielibyśmy co roku kolejne rzeczy wpychać, wymyślać, kombinować, cudować. A to już balansowało gdzieś tam niebezpiecznie na granicy takiego lekkiego absurdu a jeśli tutaj jeszcze dołożylibyśmy pięć kolejnych sezonów, gdzie Oliver który powinien przebywać na wyspie ląduje tu, tu, tu, czy tam, czy tam, czy jeszcze gdzie indziej, no to to by się rozmyło i w tym momencie to by się oglądało źle i ten finał też nie byłby dobry, także biorąc pod uwagę to wszystko, biorąc pod uwagę to, że niestety ten serial nie, nie zostanie dobrze zakończony jak, jak ta, ta przyszłość, która czeka pewnie wszystkie produkcje tej stacji, które są w miarę lubiane, no to myślę, że dobrze, że w tym momencie to doprowadzili do takiego momentu. Zamknęli temat wyspy, zamknęli temat retrospekcji i pozostaje tylko czekać, co pokażą nam w przyszłości. Nowa drużyna ja nie wiem, czy to jest plus tego serialu. Ja sobie przesłuchałem przed nagraniem tego podcastu mojej podcasty sprzed roku na temat tych seriali i ja tam mówiłem, że jedyną nadzieją dla Arrow to jest zabicie prawie wszystkich bohaterów i zostawienie samego Olivera i ciągnięcie tego trochę na takiej zasadzie jak w pierwszym sezonie. No tutaj dostajemy dużo nowych postaci, ale... To nie były postaci, które na chwilę obecną mnie jakoś kupiły i oczywiście to nie jest jakoś szalenie na minus, ale też nie jest jakoś szalenie na plus. <śmiech> bardzo podobało mi się już na samym początku, że zrezygnowano z wątku Oli City, że zrezygnowano z tego całego romansu pomiędzy Oliwierem a Felicity, na której ja bardzo narzekałem i który był w zasadzie najważniejszym wątkiem, dla którego ja zrezygnowałem z tego serialu, bo nie szło tego zdzierżyć, to co zrobili z tą postacią. To nie znaczy, że Felicity City nagle znów stała się fajna, nie? Zresztą ten cały wątek mimo wszystko w pewnym momencie zaczyna powracać, chociaż to tak bardziej bliżej końca całego sezonu. Ale to był jednak plus, bo czwarty sezon był skatowany przez to. to. Nie dało się tego oglądać. Dużym plusem według mnie są przeciwnicy z tego sezonu. Oni są wprowadzani dosyć stopniowo. Najpierw pojawia się taki nowy boss w mieście, który ma trzęść całym Star City po śmierci Damiena Darka. No a potem stopniowo wprowadza się na scenę Prometeusza. Znaczy Prometeusz już od początku pojawia się, ale tak jak powiedziałem, stopniowo. Krok po kroku, kawałek po kawałku. On rozdaje karty, on rozkłada pionki, on ma swój własny plan względem Oliwiera. Jest zawsze 10 kroków przed nim. Czegokolwiek Oliwier by nie zrobił, to zostało to już przez Prometeusza przewidziane i w zasadzie Oliwier idzie jak po sznurku, jak po śladach zostawionych przez Prometeusza. Idzie w to miejsce, w które Prometeusz chce go skierować. I z odcinka na odcinek ukręca łeb całemu Team Arrow. Cały jego wątek jest odpowiednio rozplanowany. Poznajemy stopniowo jego motywację, potem jego tożsamość. I na każdym z tych etapów posuwamy się do przodu, na każdym z tych etapów ten serial trochę się zmienia. I to jest ciekawe. To się ogląda całkiem nieźle. Oczywiście ten serial nadal cierpi na wiele problemów, które miał zawsze. Poziom tego serialu jest W miarę stały, to nie jest sinusoida To nie jest tak, że przed rokiem by, byliśmy na dnia A teraz weszliśmy na szczyty Nie, poziom tego serialu jest mniej, mniej więcej taki Jak gra aktorska y, Olivera Queen'a czyli, czyli stały <ścoughs> No ale czasami mamy gdzieś tam Jakieś takie, takie, takie lekkie wyskoki ku lepszemu I według mnie ten sezon był takim lekkim wyskokiem Szczególnie w porównaniu z Flashem który uplasował nam się na ostatnim miejscu, na czwartym miejscu. To jest smutne, bo do tej pory to był najlepszy serial z tego worka. Do tej pory choćby nawet odcinki były słabsze, albo nawet były złe, to i tak oglądało się je nieźle. Po pierwsze, odłóżmy na bok całkowicie logikę, bo ten serial już tam miesza nam tak w czasie, że, że, że... Nie kopmy leżącego. Spróbujmy sprawdzić, czy na tym serialu da się po prostu bawić, wyłączyć mózg i bawić tak jak zawsze. To znaczy w zasadzie nie mamy czego próbować, bo nie da się. <ścoughs> Serial zaczyna się od Flashpointu, od zmiany czasu, jaką zaserwował nam Flash w poprzednim sezonie, w finale, w ostatniej scenie, kiedy uratował swoją matkę i zmienił całkowicie linię czasową, zmienił całkowicie rzeczywistość. Teraz od kilku miesięcy żyje sobie w tym świecie, żyje sobie z mamą i z tatą. oczywiście nie zna się z innymi bohaterami, ale jakoś tam ich drogi się przeplatają. Wally został nowym Flashem, Kid Flashem, to on jest teraz bohaterem miasta, to on ratuje ludzi i leje złoczyńców, Natomiast nasz Barry Allen żyje sobie spokojnie w rodzinnym domu. No i po tych kilku miesiącach zaczyna się coś dziać. Barry zaczyna zapominać poprzednią linię czasową. Ta nowa linia zaczyna się umacniać, a stara zaczyna się wymazywać z jego głowy i to już mu nie pasuje. On chciał pamiętać obie wersje, co To już jest głupie, no ale miałem nie czepiać się logiki, bo potem, gdy on za chwilę wraca i jednak naprawia naszą linię czasową, to już jednak tam, tamtych poprzednich nie zapomina. Już do końca sezonu o nich pamięta. Co takiego on e, napsuł i, i w jakich liniach czasowych on nie żył, no ale to drobiazg. Chociaż ten drobiazg jest punktem wyjścia do 23 odcinków serialu. E, no i nasz Barry jak zaczyna zapominać, to stwierdza, że nie, to tak nie może być. Ciul tam, że 4 miesiące żyliśmy, każdy żył innym życiem. Nie, ja zapominam, muszę jednak to zmienić. No i cofa się znów i jednak pozwala zabić swoją matkę. No w, w ten sam sposób jakoś tam uwalnia znów, pozwala żyć swojemu przeciwnikowi z pierwszego sezonu Rivers Flashowi, który akurat w samym Flashu już nic więcej nie zrobi, ale jest jednym z głównych przeciwników w Legends of Tomorrow. No i od tego momentu zaczyna się dramat za dramatem, dramaty, dramaty, dramaty. Bo okazało się, że ta linia czasowa oczywiście nie naprawiła się tak jak należy. Tutaj nikt się nie lubi, wszyscy są na siebie źli, wszyscy mają jakieś tam problemy z przeszłości, ty coś zrobiłeś mi, ty zrobiłeś mi i tak dalej, i tak dalej. I po prostu większość odcinków tego serialu to jest, wszyscy mają wiecie, smutne miny, dramat za dramatem, wszyscy nie lubią Barego wszyscy nie lubią się nawzajem, sam Bary ma ciągle minę skazańca, męczennika, niezrozumiałego chłopca do bicia, takiego emo, no i, i, i to się ogląda źle, no kurczę, ja nie rozumiem dlaczego poszliśmy w takim kierunku w tym serialu. Ten serial, oczywiście często miał jakieś tam dramaty, często kończył się jakąś pompatyczną przemową Barrego, Często kończył się jakimiś scenami płaczu I tak dalej, i tak dalej Ale jednak był serialem lekkim Jednak był serialem wesołym Ciepłym, radosnym, jasnym A zrobiono nam z tego nagle Arrow na sterydach Dość fajnie wypadają przeciwnicy Tutaj znów podobnie jak W Arrow mamy najpierw Taką tajemniczą postać Która się nazywa Alchemy I on przywraca moce ludziom z Flashpointu A potem pojawia się Savitara czyli Bóg Prędkości. Taka, wydawałoby się całkiem fajna postać, całkiem nieźle poprowadzona. Znów mamy bardzo fajny odcinek, kiedy poznajemy jego tożsamość. Znów mamy dość fajną drogę do poznania tej tożsamości. Znów mamy jakieś wizje, w sumie nawet nie wiem, czy znów, tego chyba do tej pory nie było, wizje przyszłości. Kilka razy Barry skacze do przyszłości i oglądamy jakieś tam alternatywne wersje tego, jak wydarzenia mogą się potoczyć. No i wracając do tego znów mamy fajny odcinek, kiedy poznajemy jego tożsamość. To jest... Dla mnie było dość zaskakujące, to znaczy byłoby, gdyby cholerni uczniowie nie zaspoilerowali mi tego w szkole. <śmiech> Spinam klamrą teraz ten podcast, to od czego zacząłem? Mieliśmy sobie pogadać no i wyszło tak, że pogadaliśmy sobie za dużo, bo akurat te odcinki leciały w momencie, gdy ja zasuwałem teraz z Twin Peaks'em i sobie odrobinę zaległości narobiłem z tymi końcowymi odcinkami Arrowverse, a niestety nie tylko ten uczeń, znaczy nie niestety, to w sumie fajne, nie tylko ten uczeń ograniczył się do Flasha, ale też inni zaczęli to oglądać i ja ostatecznie w sumie tylko chyba z dwoma e, uczniami z tej klasy. E, dosyć dużo o, o tym serialu, o tych serialach rozmawiałem, a jeden z nich niestety to jest ten typ człowieka, który, który wiecie. Ja wychodzę na dyżur, a on, o dzień dobry, widział pan nowego Flasha. Wie pan, że to, to i to i to. No i tak mi niestety zdradził tożsamość Savitara. Ale tak czy siak to jest nadal bardzo fajnie rozwiązane i to jest fajny odcinek. Podobnie jak to było z e, Zoomem przed rokiem. To też był... Super odcinek, gdy poznaliśmy tożsamość Zuma, i był cholernie zaskakującym odcinkiem. No i podobnie jak to było z Zoomem, taki tym razem, od tego momentu ten serial już. już, już, już ta, ta postać już nie jest tak fajnie prowadzona. <laughs> Ale mamy też całkiem niezły odcinek przed samym finałem. Dobrze poprowadzony i ciekawie wieńczący wszystko to, do czego kulaliśmy się od kilku miesięcy. Finał niestety znów jest słabiutki i ogólnie no Patrząc na to jak na całość, to był naprawdę najgorszy serial, jaki w tym roku, w tym roku dostaliśmy. Ja nie rozumiem, co się stało. Ja nie rozumiem tego, to był zawsze serial najlepszy. To był zawsze serial, który ja z przyjemnością oglądałem. Gdybym w tym roku wykonał swój plan, taki jak zakładałem przed rokiem, czyli rezygnuję z wszystkich seriali z DC a ograniczam się tylko do Flasha, to, to, to by była ostatecznie najgłupsza decyzja, jaką, jaką bym zrobił. No, Ale wiem to teraz, z tego punktu widzenia, także... To, od czego zacząłem ten podcast, mówcie mi teraz mando cholewa z gęby, to już możemy wszystko wymazać, wykasować. Wymazujemy przeszłość, żyjemy we flashpointcie, nowa rzeczywistość, teraźniejszość jest inna. Miałem rację, że do tego wróciłem. <ścoughs> Plus Flasha jest taki, że to nadal ogląda się szybko. To mimo wszystko ma taki swój taki klimat, takiej trochę lekkości. Pomimo tego, że twórcy naprawdę kładą nacisk na rzeczy złe, to nadal te odcinki... Przez nie się w zasadzie przepływa, my tam się stukamy w głowę, jakie to głupie, my tam się wkurzamy, że, że, że znów ci bohaterowie się na siebie wkurzają, ale to się ogląda tak, to nadal ma ten klimat, którego brakuje na przykład takiemu Arrow, bo pomimo tego, że Arrow chwaliłem bardziej ogólnie jako całość, to niektóre odcinki nadal były ciężkie i, i, i, to, i to wiecie, ma ten swój ciężki klimat, nie? Niestety w Nowym Flaszu nawet coś takiego, co mogło być cholernie ciekawe i w sumie jeśli ktoś łapał taki żart i taką konwencję, no to to było w zasadzie samograjem, no to niestety to też nie wyszło. Mówię tutaj o drugim grossoverze. Ja przypominam, że twórcy Flasza to są twórcy Gli, aktor, który gra Barrego, no to grał też w Gli. Ja Gli nie widziałem, no ale zarówno twórcy, jak i aktorzy umieją robić muzykale, no i wpadli na pomysł, by w tym sezonie również we flashu wstawić muzykal. To była informacja, która mi całkowicie umknęła. Yy, Szymas się ze mnie nabijał, że, że wszyscy o tym mówili przed tym sezonem, a, a ja o tym nie wiedziałem. Ja o tym się dowiedziałem dopiero jak do tego odcinka się dokulaliśmy, także zaskoczyło mnie to w chwili, gdy się pojawiło. No i gdybym czekał na ten odcinek, to pewnie oceniłbym go jeszcze gorzej, bo, bo wiecie, oczekiwania by się napompowały, ale tak czy siak ten odcinek był kiepski. No skoro już twórcy decydują się na coś takiego, to powinni pojechać totalnie po bandzie. Powinni to zrobić z taką pompą, że, że my byśmy siedzieli wbici w fotel po prostu, wiecie. Ta siła, moc tego telewizora, która by na nas szła, by nas tam przytłaczała. To powinno być zrobione całkowicie, bez kontroli, bez trzymanki. To, to, to powinna być jedna wielka jazda po, po, po równi pochyłej. A tutaj ostatecznie mamy trzy pioseneczki, plus jedną na koniec, którą ja bardzo chciałbym odzobaczyć i odsłuchać, które, które bardzo żałuję, że, że, że nie wyłączyłem tego odcinka 5 minut przed końcem. I te pioseneczki ogólnie są słabe. Tak naprawdę najlepsza jest na samym początku, znaczy nie na samym początku, najlepsza jest w momencie, gdy pojawiają się inni też bohaterowie, gdy gdzieś tam śpiewa Sisko, gdy śpiewa też Merlin, gdy wszyscy bohaterowie sobie, sobie tańczą po barze i śpiewają. A akurat tę piosenkę widziałem wcześniej, gdy ktoś mi przed samym odcinkiem wklejał ją na, na forum jako, jako takie pokazanie, czym ten odcinek jest. No gdyby ten odcinek był tym, czym była ta piosenka, to właśnie byłby odcinkiem fajnym. <laughs> Fabularnie on był też słaby. Żarty były raczej marne. Motywacja tego całego Music Meistera, który odpowiada za, za te wydarzenia, zarówno z wcześniejszego odcinka Supergirl, jak i z tego Flasha, bo ta motywacja była absurdalna. Zgadzam się, że ten odcinek był inny niż cały sezon, ale niestety był tak samo słaby jak cały sezon. I, i, to, i to tyle. To tyle powiedzmy na spuentowanie. Ja absolutnie nie rezygnuję z Flasha. Ja bardzo się cieszę, tak jak powiedziałem, że wróciłem do całego Arrowverse, że jestem z nimi na bieżąco. I mam nadzieję, że w następnym sezonie nie będę sobie robił zaległości, że będę jechał z tymi serialami na bieżąco, bo ogląda mi się to na razie bardzo, bardzo fajnie. Nie mam pojęcia... Jakie są zapowiedzi na przyszłość? Nie mam pojęcia, czy CW dorzuca jeszcze jakieś seriale do tego worka. Mam nadzieję, że nie, bo już te cztery zabierają mi za dużo życia. Ale jeśli coś dorzucą, to pewnie też będę oglądał i na dzisiaj chciałbym tak powoli już kończyć, bo wyszło mi prawie 50 minut, także ja wasze życie też zabieram, jeśli słuchacie tego do tego momentu. Ech. Miło mi było znów powrócić do takiego formatu podcastowania, bo strasznie lubię mój cykl, moje seriale, a nie nagrywałem go od kilku miesięcy. Gdy mówiłem o serialach, ograniczałem się do danego konkretnego tytułu. I to by było na dzisiaj wszystko. Jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć! You see it's getting late Oh, please don't hesitate Put a little love in your heart And the world will be a better place And the world will be a better place For you and me You just wait and see If You want the world to know We won't let hatred grow